Dziś trochę o refleksjach Akowca, który należał do zgrupowania Broda 53 i czwartego dnia powstania z rozkazu porucznika topolnickiego brał udział w oswobodzeniu gęsiówki. Oddział należał do komendy głównej AK mieszczącej się na terenie getta warszawskiego w słynnej fabryce Kamlera. Minął dzień obchodów 60. rocznicy utworzenia przez Niemców obozu zagłady w Oświęcimiu Brzezińce. Niemieckie parcie na wschód, na ziemię, gdzie żyli Słowianie, Polacy, Ukraińcy i Żydzi, zdaniem przywódców III Rzeszy stworzenie obozu dla niepokornych stawało się koniecznością. Tymczasem ilość tych niepokornych, którzy się nie poddawali, rosła i była coraz większa. Fabryki śmierci, oczyszczalnie wschodu miały na celu instalację nowych panów, jak na przykład na Zamojszczyźnie. To oczyszczanie było procesem zamierzonym, naturalnym i oczywistym. Żydzi wywoływali u Hitlera głęboką, obsesyjną chorobę, może nawet psychiczną. Tego już się nie dowiemy. Dogłębnie przeanalizowałem film o ostatnich dniach działania Hitlera w otoczonym Berlinie. Tak precyzyjne zabijanie własnych dzieci przez panią Gebelsową, która najpierw skutecznie je usypiała, by następnie użyć cjanku, zrobiło na mnie niemałe wrażenie. Skoro Niemcy coś takiego pokazali, a wierzę scenariuszowi filmu, to my ludzie globu ziemskiego niewiele jeszcze wiemy o sobie, a może to i dobrze, że nie wiemy jeszcze tak do końca, jak wielką krzywdę może wyrządzić jeden człowiek drugiemu. Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, kiedy ja miałem pięć lat i mieszkałem wraz z rodzicami na Żoliborzu na placu Wilsona, a dokładniej na ulicy Krasińskiego 10. Było to jak na owe czasy supernowoczesne osiedle zwane szklanymi domami. O takich szklanych domach marzył w Rosji niejaki Cezary Baryka, a osiedle było wymyślone przez Polską Partię Socjalistyczną, do której w młodym wieku należał sam marszałek Józef Piłsudski. Na osiedlu szklanych domów wszystko było cudowne. Park torsaneczkowy w obrębie Cytadeli Wisła z cudownymi piaskowymi plażami, kino i teatr kukiełkowy dla dzieci. Szewc Dratewka walczył z okrutnym smokiem. Smok ział ogniem i siarką, nie bardzo trafiając w Dratewkę. W końcu się pogodzili i zabijania nie było. To w teatrzyku. Kompanie żołnierzy wędrowały z cytadeli ulicą Krasińskiego hen pod górę w kierunku dzisiejszego cmentarza wojskowego. Tam na polach odbywały się ostre ćwiczenia wojskowe. W okolicy Cytadeli mieszkał bardzo leciwy powstaniec z 1939 roku, przed którym kampanie żołnierzy robiły front na baczność. W tym 1933 roku sprowadziła się do naszej pierwszej kolonii szklanych domów Żydówka z córeczką, starszą o kilka lat ode mnie. Nazywała się pani Jużdycka. Mama natychmiast złapała języka, że owa pani Jużdycka jest znakomitym lekarzem-dentystą. I jak się później okazało, cała moja rodzina zaczęła uczęszczać na wizytę u pani dentystki do nowego gabinetu dentystycznego. Między nami a panią Jużdycką wywiązała się pewna przyjaźń, która zaowocowała tym, że gdy opuszczaliśmy w roku 1935 nasze piękne szklane domy, tata załatwił, żeby pani Jużdycka mogła wprowadzić się do naszego przepięknego mieszkanka, które opuszczaliśmy. Piszą o tym dlatego, że w roku 1943, już za okupacji, spotkałem córkę pani Jużdyckiej wielokrotnie na Marszałkowskiej i już po założeniu getta. Widywałem ją uśmiechniętą, lecz jako żołnierz AK nie zaczepiałem. Komplety gimnazjum, które ukończyłem przed powstaniem, odbywały się w domu mojego dziadka, ojca mamy, Ksawarego Przysmyckiego na ulicy Księdza Skorupki 14. Wśród sześciu uczniów... Na kompletach był chłopiec żydowskiego pochodzenia o imieniu Grześ, który miał szalenie zamożnych rodziców. Grześ siadywał zawsze przy mnie z powodu nieco słabszej kondycji matematycznej. Mieszkał w domu Wedla na piątym piętrze. W jego mieszkaniu też działały komplety. Grześ przetrwał całą okupację wśród nas, za zamojszczyków. Dziś mieszka w Łodzi, skąd dostają od niego kartki z miłymi życzeniami. Bywał u nas za okupacji we dworze łęk -Pelin. Nigdy w liścikach do mnie nie podaje adresu zwrotnego do Łodzi. Myślę, że to przez to, iż pozostały mu kompleksy z czasów okupacji. Na zebraniu zamojszczyków nie przyznawał się, a nawet zapierał, że mieszkał w domu wedla na Madalińskiego. Dopiero gdy przyparłem go do muru i opisałem, że u niego w saloniku były takie, a takie obrazy, że miał adapter ze wzmacniaczem lampowym, a także, że miał lożę balkonową i opisałem mu jeszcze wiele innych szczegółów, to przyznał się do mieszkania. Ale to nieistotne. Ważne, że do dziś Grzegorz Urbańczyk pisze do mnie kartki z Łodzi bez adresu zwrotnego. Pojawia się tylko na naszych zebraniach zamojszczyków. Ale wracam do naszego głównego lokalu kompletowego na ulicy Księdza Skorupki 14. Przybywały tam małe dzieci z getta. Jak wychodzicie, pytałem, co na to żandarmi. Oni nas nie widzą, bo patrzą w drugą stronę, odpowiadały dzieci. Proszę szanownych państwa, stwierdzam dziś, że maluchy żydowskie do czasu likwidacji getta zupełnie swobodnie wędrowały po ulicach Warszawy. Żołnierze niemieccy nie zwracali na nich uwagi. U nas na skorupki 14 te dzieci dostawały jedzenie. Mama z Łękpelin przywoziła do Warszawy sporo żywności, najczęściej z transportami pomidorów, które również wyjeżdżały z getta. Wszyscy z mojej rodziny mieliśmy przepustki z powodu przedwojennego dyrektorowania ojca w monopolu tytoniowym. Niemcy wpadli jednak na trop tej naszej meliny na skorupki 14 i aresztowali wuja, rodzonego brata mamy, Stanisława Przesmyckiego. W mieszkaniu na kliszach wojskowych drukował się biuletyn informacyjny, a w nim bieżące informacje z radia BBC. Dopiero po dwóch tygodniach Niemcy oddali ciało zamordowanego wuja, które było niemalże całe czarne od bicia i katowania podczas przesłuchań na ulicy Szucha. Mama miała o jednego brata mniej. Po zamordowanym Stanisławie pozostali jeszcze bracia Ksawery i Kazimierz. Ksawery Przesmycki, oficer służby czynnej Wojska Polskiego, w okresie międzywojennym został również aresztowany przez Niemców i zginął w Oświęcimiu we wczesnych latach czterdziestych. Jeden Kazimierz ocalał i w roku 1933 wyjechał wraz z żoną i dziećmi do Ameryki Południowej, skąd czasami pisywał. Do dziś zachowało mi się kilka jego listów, w których jeszcze brzmi piękno międzywojennego języka polskiego. Te piękne słowa są wzruszające do głębi. Muszę Państwu powiedzieć, w nich łączniki, kropki, przecinki tęsknią za ojczyzną. Wuj Kazimierz Przesmycki był bogaczem, ale on nie kochał pieniędzy. On tęsknił za ojczyzną, chciał wracać do Polski, tylko że w kraju była okupacja niemiecka. Ten najwyższej miary patriotyzm polski stworzony przez naszą historię, bardzo przecież trudną z przemarszami wojsk obcych i w to i z powrotem ze zwycięstwami i klęskami. Ten patriotyzm utworzony w naszych umysłach przez prawdziwego nauczyciela międzywojennego jest nie do zniszczenia. Krają go nasi współcześni hochsztaplerzy, radio i telewizja deprawując młodych. Ta deprawacja pozostawi ślad historyczny. W przyszłości będziemy się z tego uśmiechali, jak się tworzyło nowego człowieka od pępka w dół do samej podłogi. Będą dociekania, kto robił kulturę pępka, kto to wymyślił i w jakim celu. Wczoraj BBC pokazało tworzenie się niemieckiego nazizmu. Ten angielski film był precyzyjnie dokładny, budził kompleksową grozę, przedstawiał obłęd człowieczeństwa. A tymczasem na świecie czyjaś złota rączka ciągle pisze o polskich obozach koncentracyjnych. Przysłowie ruskie mówi, co napiszesz siekierą, później nie wyrąbiesz. Andrzej Cielecki.